zobaczenia. Piotr Pogorzelski Autopromocja Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Nic straconego To jest powtórka programu Bez Polityczna w trójce zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest profesor Marek Safian, prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień Witam dobry pana. Panie sędzio, pan był wczoraj na e, ślubowaniu szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Był pan zaskoczony, że cała szóstka e, ślubuje.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 E, owej jednolitej postawy było sygnałem dla opinii publicznej. Bo przecież e, opinia publiczna wyrażała swój, swoje zdziwienie e, wielokrotnie. E, wszyscy o tym e, mówili i zauważyli to. E, to selek ta, ta selekcja dokonywana przez kontrolię prezydenta nagle wybór dwóch, dwóch sędziów spośród szóstki, to było kompletnie niezrozumiałe, nie jest do dzisiaj. Nie wiadomo jakie kryteria, czysto arbitralne. Nie wiadomo co, co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 Opinie z komunii oznacza, że ogromna część poważnych prawników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 możliwych elementów protokularnych, których każdy z sędziów odczytywał roty ślubowania, zwracając się do, do pana prezydenta. I oczywiście następnie pamiętajmy o tym etapie, bo on jest też dość istotny, że sędziowie osobiście udali się do kancelarii prezydenta i złożyli treść roty ślubowania, wcześniej podpisanej i w postaci aktu notarialnego do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 Wreszcie, y, y, krok w kierunku Sądu Najwyższego, który został też zdewastowany, trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo to jest najbardziej prawidłowa y, formuła, y, ze wszystkimi konsekwencjami, które dzisiaj y, musimy konfrontować każdego dnia. I kto Panie jest ofiarą? Obywateli oczywiście tak, są ofiarą. ale dzisiaj A, mamy taką sytuację, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, zresztą były prokurator krajowy, nad którym y, prokuratura chce mu postawić zarzuty nieprawidłowości przy y, używaniu Pagazusa i wykorzystywaniu Pagazusa, mówi tak, ja tych czterech sędziów nie wpuszczę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 w tym przypadku nie ma żadnego stanowiska prezydenta. Przyjęcie ślubowania przez prezydenta, czy ślubowania złożonego wobec prezydenta nie, nie jest wyrażeniem stanowiska przez prezydenta. Prezydent nie, nie uczestniczy w tym procesie w takim oto sensie, jakim na przykład dzieje się to w wypadku połowania sędziów do sądów powszechnych, czy do sądu najwyższego. Tam prezydent rzeczywiście tym aktem mianowania w tym, w tym momencie decyduje o... o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 jest zupełnie inaczej. W Konstytucji mamy wyraźnie powiedziane w artykule 194 ust. 1, że dochodzi do ym, y, powołania sędziego do wyboru sędziego przez Trybunał Konstytucyjny. Koniec, kropka. Co reszta jest już tworzona przez, przez ustawodawcę zwykłego. Y, czyli w ustawie Przez Sejm, że tak. w Konstytucji tak, jest zapisane, no że Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pozwolę sobie zauważyć, że Sejm jest właściwie gospodarzem w tym momencie tego, tego tej regulacji.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 Yy, najbardziej yy, poprawne. Ale Panie Profesorze, yy, czyli ten wniosek do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego nie ma yy, podstawy prawnej według Pana? Okej, a, co właśnie, z, a co z pozwem? A bo... właśnie, właśnie <śmiech> jeżeli chodzi o spór kompetencyjny, to, to, to chcę, chcę wyraźnie powiedzieć, znowu kolejne przekłamanie, dlatego, że tutaj yy, przecież nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Po prostu nie ma tego sporu kompetencyjnego, bo nie ma żadnej kompetencji prezydenta. Yy, to jest, jeszcze raz powtórzę, czynność techniczna,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 on rzeczywiście uczestniczy w procesie powoływania sędziego. On nie uczestniczy w procesie powoływania sędziego. I to wyraźnie powiedzmy. Czyli to jest uzurpacja? Wo tego to, jest, to jest rodzaj uzurpacji. Oczywiście nie ma tu żadnego sporu kompetencyjnego. Natomiast jaki będzie wynik e, postępowania przed e, tak skonfigurowanym Trybunałem Konstytucyjnym, w którym zasiadają e, sędziowie dublerzy, którym kieruje osoba, która jest nieprawidłowo powołana na stanowisko prezesa, e, no to ma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 przy udziale tych, tych sędziów dublerów. Panie profesorze, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jedna z tej czwórki, która nie, nie została zaproszona do prezydenta, żeby złożyć ślubowanie, mówi, że prawdopodobnie sędziowie złożą wniosek do sądu pracy o dopuszczenie ich do wykonywania obowiązków i ona deklaruje, że na codziennie będzie od poniedziałku do piątku przychodzić i w tej bibliotece spędzać czas, tak jak nakazuje ten no to to wskazanie chyba pana prezesa Święczkowskiego. Oczywiście to jest wybór, wybór sędziów, którzy są postawieni w takiej sytuacji dla siebie, nazwijmy to delikatnie niekonwencjonalnej, ale która oczywiście jest naruszaniem prawa naruszeniem konstytucji, jest ona równoznaczna z niedopuszczaniem sędziów do wykonywania ich podstawowych funkcji. I to jest już naprawdę bardzo poważne naruszenie prawa, bardzo poważne naruszenie prawa przez prezesa Trybunału. Bo pamiętajmy, że konsekwentnie musimy uznać, że to są osoby, które są sędziami Trybunału są powołane poprawnie na stanowisko i nagle uniemożliwia im się objęcie faktyczne funkcji i sprawowanie urzędu. To jest bardzo poważne, bardzo poważne naruszenie prawa, za które oczywiście jest przewidywana odpowiedzialność. Odpowiedzialność na tym przypadku prezesa Trybunału Kostyjnego. Podobnie jak naruszeniem prawa jest oczywiście przez prezydenta nieprzyjmowanie, ślubowanie i to oczekiwanie przez kilka tygodni, które jest kompletnie niezrozumiałe. I pamiętajmy, że. No ale, to... To, ale pan Zbigniew Bogucki tłumaczy szef kancelarii prezydenta, że prezydent analizował. Yy, no nie, to, to, to, to, to, to, ja tych trudno osób... mi słuchać pana Boguckiego, ponieważ, A czy to e, ponieważ. Ponieważ jego wypowiedzi opierają się na przyjętych, całkowicie błędnych czy nieprawdziwych założeniach i następnie z tego opracowane są kolejne konsekwencje, które no, w efekcie prowadzą do no, właśnie kompletnie fałszywych wniosków. No, Ale panie no, profesorze, pan myśli, że to Bogucki rzeczywiście wierzy w to, co mówi? Czy on to robi cy czysto cynicznie? Nie wiem, nie, nie chcę wnikać w psychologię pana Boguckiego. Nie znam się na tym. Mogę, mogę zakładać oczywiście każdy scenariusz w tym wypadku. Mam wrażenie, że w, w, w interpretacje, które którą przedstawia, są interpretacje na tyle zmanipulowanymi, że mogą świadczyć o intencji. Ale jak, jak, jak jest naprawdę, to mogę, mogę tylko snuć hipotezy. A co razie ka każdym razie czy, Tu czy może jeszcze pa... tylko dodam, że to co, to, co jest zadziwiające. Pan, pan Bogucki popisuje się znajomością konstytucji, wymieniając ileś tam przepisów konstytucyjnych o tym, jak, jak to naruszają, czy na wybrani sędziowie, konstytucję i w jaki sposób dochodzi do łamania konstytucji, mówiąc o artykule drugim czyli Demokracja Państwo Prawa, o artykule 10 o podziale i Równowadze Władzy, o artykule z 194 o 126 i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że w tym wszystkim jest bardzo interesujące, że yy, yy, możemy dokładnie odwrócić tą, ten katalog przepisów naruszonych przez konstytucji i zauważyć, że to właśnie Kancelaria Prezydenta narusza artykuł drugi, mówiący o demokratycznym państwie prawnym, w którym powinno się przestrzegać przede wszystkim konstytucji i wykładać ją zgodnie, i wykładać ustawy zgodnie z konstytucją, że mamy do czynienia z naruszeniem bardzo wyraźnym zasady podziału i równowagi władzy. Artykuł 10. Pan prezydent poprzez swoją odmowę przyjęcia ślubowania ingeruje w teksty konstytucji, w uprawnienia Sejmu do skutecznego powołania sędziów, więc to jest oczywiste naruszenie równowagi władz. Ingeruje w artykuł 174, czyli narusza artykuł 74 Konstytucji. A co więcej, Czyli ten, który mówi o powołaniu sędziów przez Trybunał, przez ustawodawcę, przepraszam, przez Sejm, ale poza tym jest istotne stwierdzenie, że przecież zachowując się w taki ani inny sposób, także wypowiada sprzeciw w stosunku do wyroków trybunałów europejskich. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu nie jest trybunałem zewnętrznym, to jest nasz trybunał. to jest trybunał który... no Teraz pan polemizuje z tym, co mówią ludzie prezydenta, między innymi pan Bogucki, który znaczy... mówi, że my, że trybunały europejskie Mam nie będą wrażenie, nam Mam wrażenie, że pan Bogucki po prostu robić. nie rozumie w jakiej organizacji Polska się znalazła, jakie są konsekwencje aktu akcesyjnego. Nie rozumie konstytucji, która przewiduje przekazanie określonych czy określonych prorogatyw suwerennych Panie profesorze, ale za, ale za chwilę porozmawiamy Aha. o tym, czy stoi za, za tym, co właśnie wykonuje Kancelaria Prezydenta jakiś plan polityczny. Ale chcę pana zapytać o ten pozew. Czy to jest uzasadniona droga przez tych sędziów, którzy nie będą dopuszczani do orzekania? Bo to prezes wyznacza składy i orzekające, jeśli oni nie będą wyznaczani no tak, do składów. Tylko, tylko tutaj jesteśmy na płaszczyźnie zupełnie innej niż rozwiązanie problemu problemu, prawda? De facto przecież powinniśmy zmierzać do tego, żeby sędziowie mogli znaleźć się w składach orzekających, jako sędziowie założyć togi i uczestniczyć w orzekaniu, bo to jest istota przecież tego zawodu, tej funkcji. Natomiast tego rodzaju rozstrzygnięcie, które jest możliwe, moim zdaniem, to jest ścieżka, która która była dawno już rozważana, też zresztą już w 2015 roku, w odniesieniu do tamtej trójki sędziów prawidłowo powołanych, nie wykorzystana wtedy, więc ona, ona jest jakby cały czas na horyzoncie, tylko że. To jest kwestia innego typu odpowiedzialności. Tu chodzi o odpowiedzialność. znaczy Rzeczywiście y, y, mogą być zastosowane sankcje w wyniku tego, prawda, określone sankcje, y, także finansowe. Y, y, mo, mo, mo, mo, może, być, może być sformułowana ocena, ocena sądu, no, natomiast nikt w poprzez tego rodzaju orzeczenie nie osiągniemy jeszcze celu, jakim jest znalezienie się z Ale jak osiągnąć ten cel, panie profesorze? Bo przecież nie można zmusić Bogdana Święczowskiego do tego, no właśnie, żeby... No i tego celu się nie, nie, nie osiągnie w ten sposób. Znaczy, yy, osiągnie się stwierdzenie jego odpowiedzialności naruszenia prawa. Na pewno tak. Naruszenia w tym wypadku podstawowych zasad, które wiążą się z dopuszczeniem sędziów do wykonywania ich podstawowych funkcji. Natomiast nie osiągnie się tego, co powinno, yy, do, do czego z, zmierzamy w istocie, że żeby oni mogli zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym realnie jako y, y, sędziowie orzekający. I to jest bardzo przykre, dlatego że... Ale jak tutaj... to osiągnąć? Słucham. Jak to osiągnąć? A, no jest właśnie. W tej chwili można, można uznać, że tak. No, sędziowie weszli w skład Trybunału Konstytucyjnego nie są dopuszczani do swoich funkcji, ale sytuacja jest dynamiczna. My nie wiemy, jak się będzie układało. Znaczy, ja wierzę, że sędziowie, którzy funkcjonują w Trybunale, ci prawidłowo powołani sędziowie, oni też mają swoje stanowisko, też mają swoje oceny, formują swoje opinie, i wcale nie jest takie oczywiste, że oni. Będą podzielali na zasadzie unisono pogląd prezesa Święczkowskiego. Być Czyli liczy może. Być pan może na jakiś wydaje bunt mi się, że jest dość, dość, dość możliwe. To nie chodzi o bunt, to chodzi o przejawienie stanowiska przez osoby, które są w Trybunale, które zmierza do zmniejszenia chaosu, uporządkowania sytuacji i rozpoczęcia nowego etapu. Ale to ludzie, jest, którzy orzekali razem z dublerami w składzie, mają teraz powiedzieć, że. Być może tak. Znaczy, ja, ja ciągle w to wierzę że Je... Je pamiętajmy, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są to osoby o tak niebywale silnej pozycji w swoim statusie niezależności i bezstronności. Podlegają tylko konstytucji. Podlegają tylko konstytucji. Są to osoby, których, których nie można podać żadnym sankcjom, że wierzę jednak mimo wszystko, że w na pewnym etapie swojego działania no każdy dąży do tego, w sposób zupełnie naturalny, do tego, by spełnić rolę uczciwie, do której został powołany. Ja mam naprawdę doświadczenie też związane z orzekaniem przecież przez wiele lat w Trybunale Konstytucyjnym. Muszę powiedzieć, że my mieliśmy naprawdę bardzo różne poglądy na rzeczywistość. Myśmy się bardzo różnili stanowiskiem w wielu kwestiach. Ja miałem osoby, które jakoś tam były, sympatyzowały z nurtami mocno lewicowymi. Osoby, które, które reprezentowały drugą stronę sceny politycznej, bardziej centrowe, bardzo zróżnicowana grupa osób. I muszę powiedzieć, że jednak wtedy, kiedy myśmy dyskutowali nad konstytucją, jej interpretacją i stosowaniem, to okazywało się, że możemy dochodzić do wspólnego porozumienia. To jest naprawdę zdumiewające, ale ludzie chcą być uczciwi, znaczy chcą wykonywać swoje, swoją pracę zgodnie z imperatywem bycia sędzią i zgodnie z tym, co należy do ich powinności. Jest głęboko o tym przekonany, że y, tak może być i jednak wierzę, że y, w tym wypadku to się stanie. To samo zresztą w Trybunale Sprawiedliwości. Przecież my reprezentowaliśmy w składach orzekających y, 27 różnych porządków prawnych. No, każdy był wychowany w innej tradycji, miał za sobą inny, inną formację I, i tych 27 sędziów na posiedzeniu y, na rozprawie plenarnej, posiedzeniu plenarnym Trybunału Sprawiedliwości, wszyscy nagle potrafi jednomyślnie osiągnąć porozumienie w odniesieniu do na przykład tak, w podstawowej kategorii tak trudnej i wrażliwej jak tożsamość konstytucyjna Unii Europejskiej w odniesieniu do tożsamości narodowej konstytucyjnej. No proszę zwrócić uwagę, tutaj każdy może mieć swoje własne wydawałoby się poglądy y, odmienne od innych. Panie profesorze, a dlaczego ten trybunał jest y, taki cenny, że politycy y prawicy no dzisiaj w opozycji y i prezydent no. chcą y utrzymać nad nim kontrolę? Bo tutaj chodzi o to, żeby y tak jak mówi y pan Bogucki, że się na niego tak powołuje, bo on jest najbardziej aktywny w tej kwestii, bo też odpowiada za sprawy prawne u prezydenta. Mówi, że to teraz obecna koalicja chce wziąć pod but trybunał, chce hurtowo uzupełnić wakaty, które były. Dlaczego ten trybunał jest taki cenny? No tak, to Pani to profesor zdołu Ewa Łętowska ostatnio zdołu przypomniała, zdołu. co mówił Jarosław Kaczyński, że trybunał zajmuje taką pozycję ryglową w systemie prawnym. Yy, bardzo bardzo fundamentalną. Yy, Znowu zauważmy, że yy, Absolutna hipokryzja. Znaczy, ugrupowanie polityczne, które kontrolowało absolutny sposób Trybunał Konstytucyjny, które w, w Trybunał Konstytucyjny dzisiaj składa się wyłącznie z osób, jeżeli pominiemy szóstkę prawidłowo powołanych sędziów, włącznie z osób powołanych y, przez y, partię, która się za Prawo i Sprawiedliwość. Wiemy, w jakiej atmosferze byli oni powoływani. Y, w nocy wiemy, z, jakich, z, jakich, z jakich pozycji byli powoływani, czysto politycznych, łącznie z panem prezesem Ślączkowskim. Świeczkowskim. Więc muszę powiedzieć, że. No to część tych, z nich po w... prostu z ław poselskich tak, przysiadała się do Trybunału. I w, tym, I w tym momencie, w tym momencie, operowanie argumentem, że ta druga strona nagle chce przejąć, bo wybrała niezależnych prawników, którzy nie są związani z polityką, którzy nie mieli żadnych e, e, aktywności politycznych, w takim znaczeniu, w jakim przejawiali ją obecni sędziowie, no, muszę powiedzieć, że. E, Trudno zrozumieć trudno i zrozumieć, trudno się pogodzić z tego rodzaju poziomem hipokryzji politycznej. Ale też jednocześnie dodajmy, że ta chęć dominacji nad Trybunałem Konstytucyjnym oczywiście wynika stąd, że Trybunał będąc instytucją szalenie ważną dla systemów demokratycznych, on jest... Tym elementem, który w moim przekonaniu, możemy to o tym wyraźnie powiedzieć, on w sposób konieczny uzupełnia dzisiaj współczesne demokracje, ponieważ on pozwala na osiągnięcie tego, co jest nadrzędnością praw podstawowych i podstawowych zasad i wartości systemu nad większością parlamentarną nawet. Pamiętajmy, że istota demokracji współczesnej polega dzisiaj nie na tym, jak chciał w swoim czasie pan Korwin Morawiecki. Nie polega na tym, że większość reprezentowana w Sejmie, która dysponuje mandatem demokratycznym może wszystko. Nie może wszystkiego. Większość nie może wszystkiego, ponieważ większość musi kierować się podstawowymi zasadami i wartości i konstytucji i strzeżeniem tych zasad i wartości, także ponad wolę większości parlamentarnej, jest powierzone sądom konstytucyjnym, europejskim sądom konstytucyjnym. I to w jakim sensie jednak również to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I to jest niesłychanie ważny element demokratyczny, ponieważ to jest właśnie ten sąd, do którego obywatel strapiony tym, że ustawodawca, że prawo zwykłe, ustalone przez większość, pozbawia go na przykład możliwości wykonywania jego podstawowego prawa do zgromadzeń, wolności słowa, nie pozwala mu realizować wolności sumienia itd., itd., że ta osoba może ostatecznie zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z żądaniem ochrony. Ponad to, co jest w ustawie, może co więcej zaskarżyć w konsekwencji, po wygraniu procesie, procesu w Trybunale Konstytucyjnym, zaskarżyć państwo naruszenie praw przed sądem cywilnym i zarządzać odpowiedzialności odszkodowawczej. Więc konsekwencje są ogromne. To jest rzeczywiście władza o wielkim znaczeniu. Ja niedawno w swoim wystąpieniu w Krakowie przypominałem taką sytuację z początku swojej kadencji. Mianowicie zostałem wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Wahałem się, powiem szczerze, czy przyjąć tę funkcję Ponieważ e, byłem wtedy prorektorem uniwersytetu, e, lubiłem e, swoją funkcję naukową i e, w, e, rektorską na uniwersytecie i nie byłem wcale pewny, czy, czy, czy, czy, czy, czy trzeba przyjmować to. I zadzwonił do mnie mój kolega z okresu studiów, pan Lech Kaczyński. I pan Lech Kaczyński, jak usłyszał o moich wątpliwościach, mówi Człowieku, to ty chyba sobie nie zdajesz sprawy, jaką będziesz miał ogromną władzę. On krzyknął na mnie wręcz. E, Dalej nie będę komentował, już nie, nie, nie powiem, że akurat to był argument, który prze, przeważył w moim, w moim myśleniu o jednak wybraniu Trybunału Konstytucyjnego i porzuceniu uniwersytetu w tym momencie, no ale to, to taka anegdotka, którą, którą mam w głowie. Prezydent Lech Kaczyński, który też bronił jednak niezależności Trybunału. To prawda, to prawda i myślę, że Lech Kaczyński doskonale rozumiał funkcję Trybunału. On ja pamiętam jego, jego wystąpienie że jak przychodził na moje zaproszenie, jako prezydent państwa na Zgromadzenie Ogólne i wygłaszał, wygłaszał wystąp, przemówienie, które no, świadczyło o tym, jak wielką wagę on przywiązywał do roli Trybunału Kostyjnego, jak bardzo, jak dobrze rozumiał funkcję i rolę Trybunału w państwie demokratycznym. Chociaż jego brat Jarosław Kaczyń i kiedy tracił władzę w 2007 roku, to mówił o tym imposybiliźmie prawnym, że nie udało się pokonać tego imposybilizmu i to właśnie chodziło o Trybunał Konstytucyjny, że to jest taka... Tak, że to jest że, taka bariera, że, bo, ta. bo wtedy, wtedy już w czasach, w czasach mojej kadencji rozpoczęła się niestety sytuacja stałego napięcia. Pamiętajmy, to był to, ten pierwszy rząd PiS-u. Mieliśmy rzeczywiście sporo konfliktów na tle Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji, Komisji Śledczych Parlamentu. No było cały szereg punktów spornych. Nawet dochodziło do tego, że pan prezydent Lech Kaczyński się w pewnym momencie obraził na Trybunał i na zaproszenie prezesa nie, nie pojawił się na zgromadzeniu. No Były różne, różne tego rodzaju sytuacje i napięcia, no ale nie dochodziło do tego, coś, to, to, co dzisiaj możemy obserwować. A jeszcze taka a propos poszukiwania yy, rozwiązania odpowiedniego. Dzisiaj słyszymy cały czas deklaracje pod, w, w, także przekazywane przez pana Boguckiego na temat tego, no, że przecież tu trzeba dbać o pewną równowagę, o niezależność autentyczną, prawda, a polityczność i bezstronność. No muszę powiedzieć, że znowu przestaje cokolwiek rozumieć, ponieważ y, y, pamiętajmy o tym, że w 24 roku Sejm uchwalił, uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawę, która zmierzała do tego, żeby uporządkować system. Była Pokazywała dobry kierunek. Między innymi pokazywała kierunek, o którym ja osobiście też wielokrotnie mówiłem, że trzeba określić bardzo wyraźnie, bezpośrednio w tejże ustawie kryteria, dotyczące wskazywania kandydatów. One trzeba je koniecznie doprecyzować. Że nie mogą bezpośrednio z polityki przychodzić. Nie wystarczy, przychodzić, tak, nie tak. wystarczy mhm. tylko prawda, ten autorytet, bardzo niepewny autorytetu prawnego, no ale trzeba to doprecyzować, dopowiedzieć na czym polega ta wyróżniająca się wiedza prawnicza i w jaki sposób włączyć do tego na przykład określone gremia zawodowe, które mogłyby wyrażać opinie także o kandydatach. To było wyraźnie w tej ustawie zapisane. Co więcej, w tej ustawie była zapisana też większość, jak pamiętam chyba trzy piąte, mówiąca o tym, że jest potrzeba głosowania kwalifikowanego, w większości kwalifikowanej w Sejmie przy wyborze sędziego. Została ona zaskarżona przez pana prezydenta i następnie parę miesięcy temu, no mniej więcej rok temu, odrzucona, uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny, złożony z przedstawicieli no, takich, jakich znamy. A czy pan rozumie, o co chodzi prezydentowi w tej wojnie o Trybunał? Był moim gościem profesor Mirosław Wyżykowski, też były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i on mówił, że prezydent chce pogłębić chaos na tyle, żeby ludzie powiedzieli, że chcemy wreszcie kogoś silnego, mocnego człowieka, niech przyjdzie i zrobi Porządek, bo w tym wymiarze sprawiedliwości jest po prostu bałagan stajnia Augiasza i wtedy Nawrocki wjedzie na białym koniu i powie, wprowadźmy w Polsce system prezydencki, ja tu wszystko uporządkuję. Czy to może być plan, który stoi eee, za tymi nie działaniami? Wykluczałbym, nie wykluczałbym, wydaje mi się, że jeżeli tak śledzimy krok po kroku działania pana prezydenta, to one wskazują rzeczywiście na jakąś zupełnie niezrozumiałą intencję, Powiększania chaosu, bo przecież e, zauważmy ta liczba wet, e, które są e, stosowane przez prezydenta, e, w, w, które, które no, w istocie rzeczy dotyczą e, ustaw bardzo istotnych dla porządkowania, właściwie politycznie neutralnych kwestii. No, na przykład nie wiem, no, ta, ta słynna ustawa łańcuchowa prawda, o ochronie zwierząt tak naprawdę. Czy sfera, która do niedawna była wyjęta, wyjęta spod sporu politycznego, kwestia obronności, safe. Czy kwestie związane z uporządkowaniem systemu sądownictwa. No, pamiętajmy, że to nie jest tak, że tu się nie dąży do jakiegoś kompromisu, ale, na przykład, ustawa przyjęta w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa to była ustawa, która, to był projekt, który był bardzo długo opracowywany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Weneckiej, bardzo zrównoważony, bardzo starający się zapewnić. Pewność prawa, między innymi właśnie niewzruszalność orzeczeń wydawanych co do zasady przez osoby nieprawidłowo powołane, z możliwością oczywiście przeprowadzenia, to z koniecznością przeprowadzenia nowych konkursów, no ale było to były to rozwiązania już daleko idące, kompromisowe w stosunku do wcześniejszych pomysłów, uwzględniające także głosy z drugiej strony. I ta ustawa też została zawetowana przez pana prezydenta. Więc muszę powiedzieć, że jeżeli spoglądam na to, to obawiam się, że rzeczywiście jest być może jakaś intencja ukryta, która wskazuje na to, by nie doprowadzić do ostatecznego uporządkowania systemu w Polsce. Przecież wymiar sprawiedliwości i rządy prawa to, to jest sprawa interesu ogółu społeczeństwa. To nie jest sprawa tej partii politycznej lub tamtej partii politycznej. To nie jest sprawa pana, pana prezydenta czy pana premiera. To jest ogólny interes wszystkich, bo przecież ostatecznie na końcu drogi to ludzie będą przychodzili do sądu, będą e, oczekiwali, że ich proces zakończy się nie po 10 latach, jak bywa czasami, niestety, tylko dostaną e, orzeczenie, które e, efektywnie będzie realizowało ich prawo i co więcej, będą mieli pewność, że to jest prawo e, orzeczenie wydane przez prawidłowego sędziego. No wiesz, o nic więcej nie chodzi. Tu nie chodzi o żadną, żaden spór, żadną bijatykę polityczną. I dlatego nie jestem w stanie zrozumieć e, e, intencji, które mogą kierować e, takim sposobem wykonywania tego uprawnienia. Co więcej, ja wyrażam pogląd, że tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z jakimś mankamentem konstytucyjnym który przejawia się w tym, że odurzydzenie weta prezydenckiego wymaga kwalifikacji w większości głosów, 3 piąte w Sejmie i czego demokratycznie wybrana większość, większość w parlamencie reprezentująca silniejszą większość niż demokratyczny mandat bezpośredni prezydenta nie może w zasadzie sprawować skutecznie swojej funkcji ustawodawczej, ponieważ jest blokowana przez prezydenta. Panie profesorze, krótkie pytanie na koniec. Czy pan by się zdecydował wejść dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego? Ja bym, miałbym oczywiście niełatwy dylemat do zgryzienia, bo, bo, bo to jest niezwykle trudny czas, wymagający rzeczywiście takiej stałej konfrontacji ogromnego stresu i odpowiedzi na pytania, na które właściwie Sędziowie nie powinni sobie musieć odpowiedzieć. Nie, nie, nie powinni być zmuszeni do tego, żeby stawać w takiej sytuacji. To wymaga heroizmu i determinacji, powiem zupełnie szczerze. Ogromnie szanuję yy, decyzję yy, tych, państwa, tych państwa, którzy zdecydowali się na to, żeby w takich warunkach jednak kandydować i wyrazić zgodę na powołanie do Trybunału Kostyjnego. Ogromnie szanuję ich decyzję. Znam, znam to osoby. Ogromnie, ogromnie, ogromnie je cenię. No muszę powiedzieć, że na przykład z jednym z sędziów, do niedawna pracowałem w Komisji Kodyfikacyjnej. byłem członkiem mojej Komisji Kodyfikacyjnej Z profesorem Markiewiczem. Marcin Dziurda. Tak, z, profesor, z Marcinem Dziurdom, tak, profesor tak? Marcin Dziurda. Znakomity prawnik. Ja Naprawdę mogę powiedzieć, że czuję się dotknięty w tym sensie, że Komisja Kodyfikacyjna straciła bardzo mocnego i ważnego członka komisji. Natomiast czy ja bym się zgodził osobiście, no pewnie, pewnie refleksja by przyszła, że chyba tak, w poczuciu odpowiedzialności, ale nie robimy tego z uczuciem komfortu, powiem szczerze. A z uczuciem komfortu być może y, musiałbym dostać jakiś telefon, tak jak ten telefon, o którym wspomniałem y, przed chwileczką w swojej anegdocie o panu Lechu Kaczyńskim. Bardzo dziękuję Ach, za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. była powtórka programu Nic Straconego. W Polskim Radiu powiedzieli... Agata Kondzińska i Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Rozmowa Dnia pan prezydent doskonale wie, co robi. Są poważne wątpliwości związane z wyborem tych sędziów. Patrząc jeszcze na te deklaracje, przynajmniej na razie medialne, które pojawiają się, że mają składać ślubowanie ci państwo przed marszałkiem Sejmu. Ciekawe, że nie przed Radą Osiedla, bo nie przed panią redaktor. No to naprawdę mamy do czynienia z postawieniem sprawy do góry nogami. Ja tylko przypomnę tym osobom, które zostały wybrane przez Sejm, tej czwórce, która została wybrana, że jest coś takiego, jak potrzeba nieskazitolności charakteru. Jest także potrzeba wyróżniającej wiedzy prawniczej. To jest wprost napisane w artykule 194 ust. 1 Konstytucji. Osoba, która nie odróżnia prezydenta Rzeczypospolitej od marszałka Sejmu, no nie daje takiej gwarancji rękojmi, że posiada tą wyróżniającą wiedzę prawniczą. Panie pośle, pan powiedział, że są wątpliwości. Proszę powiedzieć, jakie to są wątpliwości dotyczące tej czwórki sędziów, skoro cała szóstka była wybrana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 to znaczy pan Święczkowski jednak, jedno, jednakowo mógł być, a inni sędziowie Mówi, nie mogą. Panie dyrektor, tak? my mówimy prawo... o jednostkowej sytuacji mm -hmm. versus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 Oni, oni stają się sędziami oni... w momencie wyboru, a stosunek służbowy, nie, nie, nie. Sto... tak wynika z ustawy, Stosun... proszę, racji, stosunek służbowy nawiązuje się po ślubowaniu. Tak jest nie, napisane nie ma, w ustawie. Nie, nie, ma pani, nie, ma pani, nie ma pani redaktor racji, otwieram sobie artykuł 4 ale proszę Konstytucji. powiedzieć, na jakiej podstawie ale pan, nie wiem, bo to jest W artykule 4 mhm. ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest wprost napisane, że y, ślubowanie przyjmuje się od osób wybranych na stanowisko sędziego. Nie od sędziów, tylko osób wybranych na stanowisko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 Przypomnę, wrzutkę pana Kropiwnickiego, to po pierwsze, a po I drugie... ten wyrok właśnie dotyczył Koalicji Obywatelskiej, która pan, dokonała... ustawy przez ja. pana Rzeplińskiego. Ustawy pisanej przez pana Rzeplińskiego. Koalicji Obywatelskiej e, i, i psl był wtedy, wtedy, był, był wtedy marsza... taki wtedy rząd. Polski. Tak, był wtedy taki rząd i rzeczywiście było tak, że na zapas wybrano sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Piątka.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 weryfikował, ile prezydent będzie analizował, ile prezydent będzie badał te życiorysy. Ci ludzie czekają już miesiąc. Co z nimi? Pan... Zostawimy te miejsca wolne, nie obsadzone. Pani redaktor. Co Pan zrobić? prezydent, mając na względzie te poważne wątpliwości, powtórzę jeszcze, jeżeli chodzi o procedurę, jeżeli chodzi o...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 i też pan prezydent wielokrotnie I powtarzał na, w przestrzeni tu... ostatnich miesięcy, że zależy mu, żeby przywrócić porządek konstytucyjny. W Polskim Radiu powiedzieli To była powtórka programu. Pamiętasz jak w szóstej B Był taki złośliwy dzieciak Co krzyczał gdy Dział mnie. Uwaga, bo idzie wieszak Do oczu cisnęły się pcy. Bo w sumie to smutny przekaz Za czeka czekałaś ty Co dajś być Kto mnie już nie lubi I jak zastanowić się To kogo tu w sumie lubi? Bim, bim. Mówiłaś, że to nie tak I żebym wierzyła w ludzi żeby odnaleźć się To najpierw się trzeba skupić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 Ja jednak wyrażam nadzieję, że mimo wszystko pan prezydent potwierdzi, że y, państwo sędziowie złożyli y, poprawnie ślubowanie. Nie złożyli go zresztą wobec pana y, marszałka, tylko wobec prezydenta, czyli...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 No właśnie, to jest lepiej, bo to, bo to, bo to sam przyszły późniejszy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, że można w takiej formule przedłożyć ślubowanie, a tutaj wszyscy sędziowie zostali wybrani prawidłowo, na wakaty. Nigdy nie było wskazywania, tak jak tak naraz słyszę wypowiedzi prezydenta, czy wypowiedzi szefa kancelarii prezydenta, że no tutaj nie było wskazane, kto na czyje miejsce wchodzi. Nigdy tak nie było, po prostu sędziowie byli wybierani na wakaty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 A teraz co do tych sędziów i zachowania pana prezydenta. Panie doktor, ja sobie tak próbuję to wytłumaczyć.